Jesteśmy w Kielcach, pod targów targów w Kielce. Pan Jeremi Wałek, firma Lima Grand, Roman czy raport rolny i uprawa kukurydzy. I chcemy porozmawiać na temat tego, w jaki sposób rolnik mógłby przygotować się dobrze do tego, żeby ta kukurydza, którą no, będzie siał w kwietniu, prawda, w maju, na początku maja, żeby dała... Najlepsze rezultaty, żeby, żeby mógł na tym najlepiej skorzystać. Panie Jeremie, no co Pana zdaniem, jako doświadczonego praktyka, doświadczonego człowieka, który zajmuje się kukurydzą od lat, co, co by Pan mu polecił, żeby ten rolnik mógł zastosować właśnie w okresie, w okresie wczesnowiosennym przy pierwszym siebie i wzroście kukurydzy? Sytuacja, wiedza rolników to jest, jest ja nie, nie wiem z czego to wynika, czy to jest po prostu. Przez zaniedbania, zaniechania, czy po prostu tej wiedzy nie ma. Bo można, e, rolnicy inwestują teraz bardzo dużo. Wiadomo, że wszystko zaczyna się od zakupu ziemi, potem materiału siewnego, Te rzeczy są coraz, coraz droższe, bo z cenami zbliżamy się już z kraju zachodnich i żartów to nie ma. Wiadomo, że, że w dobrej ziemi, w dobrych nasionach jest ukryta genetyka, bo po to, to rolnik tyle płaci, żeby całą moc tych nasion, Wykorzystać. Natomiast to, co rolnicy robią w praktyce, począwszy od przygotowania gleby pod siew, głębokości siewu, zastosowania różnego rodzaju preparatów chemicznych, które chronią przed chwastami, które wzbogacają nawozy, inwestują dużo pieniędzy, naprawdę dużo pieniędzy, wykorzystują produkty najdroższych firm światowych, natomiast poprzez zaniechania i brak umiejętnego stosowania tych, tych środków do produkcji rolnej ponoszą ogromne straty. Przecież to są, to wiedza ta nie jest odkryta dzisiaj. Jak należy przygotować ziemię, jak, należy, jak głęboko należy posieć nasiona, jak należy, jak należy zbierać i w jakiej fazie rozwojowej należy zebrać, powiedzmy sobie, kukurydzę na ziarno czy na kiszonę. Wiadomo, że pogoda jest kapryśna i wiele od należy. My, jako firma Limagren, robimy audyty silosów, które służą do kukurydzianek, które służą do skarmiania bydła mlecznego. Zrobiliśmy tych silosów około 600 najgorzej więcej, czyli audyty. Badamy tam kwasowość silosu, badamy tam stopień ubicia, badamy tam gęstość tego silosu, czy związane to z warunkami tlenowymi, czy beztlenowymi. I muszę panu powiedzieć, że w tych najprostszych rzeczach rolnicy po prostu popełniają ogromne błędy, co natychmiast skutkuje. Z kosztami, I z mniejszy, bo mniejszy plon przy stałych kosztach to wiadomo, to opłacalność spada, przecież nie jest rzeczą skomplikowaną e, z, w odpowiedniej fazie zebrać kukurydzę, kiedy ta, ten stosunek suchej masy jest optymalny, to łatwo można zmierzyć, łatwo można zrobić, jest na to masa publikacji. Wiadomo, jak się robi silos. Silos należy dobrze ubić, odpowiednio pociąć sieczkę, odpowiednio przetrącić ziarno, żeby krowa nie przepuszczała tego przez układ pokarmowy i nie wydalała ni niestrawione. To wszystko są koszty. Dlatego ja nie, my e, już nie wiemy, e, jakiego języka mamy używać, żeby ci rolnicy nie popełniali tych i więcej zarabiali. E, rolnik szwajcarski, holenderski, duński, on, oni to robią. I potem co się pokazuje? Że u nas wydajność mleka jest 5 tysięcy litrów, a tam jest 9 tysięcy litrów. Że tam kukurydza sypie na poziomie 12 ton, a u nas na poziomie 7 ton. Że tam rzepak plonuje na poziomie 6 a u nas na poziomie 3 ton. I tak dalej, i tak dalej. No, wymienił Pan tutaj sporo interesujących rzeczy, a może Państwo jako firma Limagran macie właściwy, czy odpowiedni program kiszonkowy, który należałoby rolnikowi przedstawić, zaprezentować. Jesteśmy jedyną firmą, która ma specjalny program kiszonkowy i są to wymierne efekty w postaci zwiększonej produkcji mleka. Materiał siewny, który jest na ten cel przeznaczony, to jest program, nazywa się LGNA, LGNA czyli strawna kiszonka nasion, które dają strawną kiszonkę. Są to drogie nasiona i jest właśnie udowodnione, że ten potencjał genetyczny mają te nasiona, czyli rzeczywiście strawność tych roślin, które wyrosną, jest dużo większa niż innych odmian. Co to powoduje, że jest większa strawność? Tej energii krowa przywłaszcza sobie więcej, prawda? Bo więcej strawi niż nie strawi. To, co to, to strawi, z tego jest energia. A energia przekłada się na wszystkie procesy życiowe krowy plus wydajność mleka, bo to jest najważniejsze. No nie tylko wydajność mleka, oczywiście, bo jest zdrowotność, mniejsze, opie mniejsze, mniejsze wydatki na weterynarza, prawda? E, pojadanie jest większe i tak dalej, i tak dalej. To so są bardzo, bardzo ważne rzeczy. I ten program właśnie pokazuje. Są to drogie nasiona. O dziwo jesteśmy na, na pozycji wznoszącej się, bo z roku na rok sprzedajemy tych naszych więcej, o różnych klasach wczesności, czyli na różnych e, przeznaczeniu na różne rejony Polski. Ta świadomość jest większa. Czyli tu mamy sukces, jednocześnie dużo jeszcze jest do zrobienia, bo, bo kiszonka w Polsce to jest około, pod około 60% całego prawy Powiedzmy. To jest prawie więcej niż połowa powiedzmy sobie po tym roku, bo powierzchnia uprawy na ziarno spadła. I teraz co? Rolnik kupuje takie drogie nasiona od nas. To są już duże rzeczy. I potem zamiast uzyskać tą energię, czyli zastosować się do naszych wskazówek, oni po prostu te pieniądze marnują. Jeżeli ktoś ma 2 hektary, to nic, ale jeżeli ktoś ma 500 hektarów, 600 hektarów, 700 hektarów kukurydzy na kiszonkę, to już są potężne pieniądze, to już są potężne oszczędności. A my tylko apelujemy o jedno. Zbierajcie Wasze kukurydze w odpowiednim momencie zbioru, wtedy jaki my zalecamy, czyli żeby ten procent suchej masy był optymalny, bo ten program tego wymaga. Dwa. Dobrze tnijcie sieczkę. Dobrze przygotowajcie silosy, czyli... Wypierajcie stamtąd tlen, dbajcie o pH, o kwasowość jej, o gęstość, o przetrącenie jej ziaren. I to wszystko. I muszę panu powiedzieć, że na 600 przebadanych silosów około 10% rzeczywiście uzyskuje pozytywne wyniki produkcyjne, bo te rzeczy potrafi robić, co automatycznie przekłada się na wydajność meka. Natomiast 90% nie. I to jest ten problem, jeśli mowa o oszczędnościach. Z tego, co Pan mówi, to jest to stosunkowo proste. Wymaga tylko żelaznej konsekwencji, żeby to stosować. Tak, Panie Redaktorze. Znaczy, tak, to są proste rzeczy. Jednocześnie, jednocześnie dla niektórych trudne. Dlaczego? Czy to wynika z mentalności naszego rolnika, czy, czy że, że a, jakoś to będzie. Nie, Panie Redaktorze, jakoś to już nie będzie. Albo będziemy robić tak, jak to robią Holendrzy, Belgowie, Szwajcarzy. Oni po prostu w pewnych momentach przypilnowują niektórych spraw, a potem zajmują się czym innym. A u nas jest na polach tej żelaznej konsekwencji dopilnowania w pewnych momentach podstawowych zabiegów. Pierwszy okres, ta pierwsza faza, kiedy kukurydza zaczyna wzrastać, co ten rolnik mógłby zrobić według zaleceń państwa programu, żeby, żeby to mu się rzeczywiście udało? Ważne jest dobór odmiany, to czyli na, bo nie można porównać warunków w suwałkach bełku z warunkami, które są w legnicy czy no tak, w Tarnowie. Tak. Co to znaczy wczesność? To znaczy, że, że, że, że ona wcześniej dojrzewa. Czyli w warunkach, kiedy jest y, wcześniej zachodzą przymrozki, prawda, na północy ta kukurydza już jest gotowa. A na południu ten okry, ponieważ jest więcej dni słonecznych i tak dalej i tak dalej, mhm. jest cieplej, ta kukurydza potrzebuje więcej czasu, dlatego można siać odmiany, które, które dojrzewają później. Wiadomo, że odmiany późne więcej, mają większą masę i więcej plonują niż odmiany wczesne, które mają, są wcześniejsze i mniejszą masę prawda, plonu. Pierwsze, dobór rodniany, kwasowość ziemi. Panie redaktorze, to jest tragedia. Jeżeli kwasowość będzie poniżej 7, powiedzmy sobie 5, 5,5, a to jest podstawowy zabieg, który można sobie zrobić samemu. Kwasowość, zbadać odczyn gleby. To wiadomo, że chociażby ten rolnik wsypał nie wiadomo ile tam, tam nawozów, to przez, przez pH poniżej 6,5 te nawozy w ogóle nie będą pobierane. Bo po prostu tak jest konstruowany komplet glebowy. Kwasowe, jony wodorowe ucinają po prostu tak pobór składników z nawozu. To po pierwsze, zbadać kwasowość tej gleby. Musi być około obojętnego, 7, około 7. Potem, dobrze tę wlebek, kukurydza jest drobnym nasieniem, już nie mówiąc o rzepaku, gdzie tam są ziarna wielkości główki, szpilki. Głębokość Bo wiadomo, że jak rolnik posieje kukurydzę 20 cm głęboko zamiast 5, to ta kukurydza, zanim się przebije, to mu upłynie dwa tygodnie, zanim ona wzejdzie. Czyli głębokość siebu, proste, można to zrobić, można z tym zrobić. Czyli tak, mamy dobrą odmianę. Mamy dobrze przygotowaną ziemię, przy tych maszynach, które tutaj widzimy na targu nie ma to problemu. Mamy zbadaną jej kwasowość, mamy ustalony głęboko siewód w wyrównanym polu. Drobne nasiona wymagają gładkiego pola. No i co? No i później zastosowanie tych podstawowych dawek nawozowych, jakie jest wymagane, plus, chwastów, plus herbicydów, bo potem roślina, kukurydza, jak, jak złapie swój pęd, i będzie już na wysokości pół metra czy powyżej 80 to tam już rolnik z nie ma nic do roboty, bo po prostu już jest za wysoka, żeby wjeżdżał i coś tam jeszcze w niej robił. Czyli rolnik praktycznie do, jak posieje ją w maju, da opryski, da nawozy, ewentualnie startowe, to potem do zbioru, czyli do jesieni nie ma praktycznie co do roboty. I potem co się dzieje w jesieni? Przyjść na to pole, jeżeli mamy to ładnie zrobione, ta kukurydza się odwdzięczy, Ustalimy dawkę dobrą, żeby nie siać jej za dużo. Po co? Według norm wysiewu. O, bo norma wysiewu, na chwilę tak to jest, bardzo ważna rzecz. Ta u, no, kukurydza nam się odwdzięczy. No wiadomo, jeżeli będzie susza, tak jak była w tamtym roku, jeżeli będą przymrozki jeżeli będą. Na co my nie mamy wpływu, żadna roślina nie wytrzyma. Nic. Ale o tym nie rozmawiajmy, na czym nie mamy wpływu. Przychodzimy, ona pięknie nam wyrosta. No i teraz tylko trzeba pójść złamać tą golbę, przełamać, zobaczyć, czy to jest odpowiednia faza rozwojowa do ścinania, czyli odpowiednia zawartość sucha ma suchej masy, która się powinna wahać między powiedzmy 30 a 35%. Suchej masy, a reszta wody w roślinie. I ją w tym momencie zebrać. Zebrać ją, pociąć dobrze, to maszyny to doskonale zrobią. I ostatnia faza, dobrze przygotować ten silos. Czyli... Przetrącić ziarno, dobrze pociąć cieczkę, bardzo mocno ubić. Bo jeżeli nie ubijemy, to stworzą się warunki tlenowe, a w warunkach tlenowym powstanie kwas masłowy zamiast mlekowego, i wszystko idzie do, do, do odrzucenia, czyli wygoni z tego, po to się ubija, żeby wygonić tamten powietrze. ładnie go okryć, ofoliować, i to wszystko. I to wszystko. A potem, oczywiście. Po otwarciu silosu, to jest następna procedura, żeby ten silos nie był zalany olejem, żeby trzymać na nim higienę, żeby, żeby nie podsiąkał wodą, żeby go po prostu ta woda była odprowadzana, prawda? Bo jak widzę czasami w dobrych gospodarstwach, jak wjeżdża na olejoną łychą, prawda, agronom czy tam traktorzysta, i oni przecież ta krowa to też potrzebuje jej higieny. Ona czuje smak. Krowy czują smak. Znam, znam osobiście gospodarstwo OHZ-u. Mhm. Byłem również u państwa y, podczas dni pola organizowanych w kombinacie rolnym w Bądeczu. Bądecz, tak. No więc y, mam pojęcie, jak to wygląda, i, i zachęcam wszystkich rolników tu po, tym, po tej naszej rozmowie do tego, żeby gdyby im potrzebna była taka informacja dodatkowa, to ci ludzie, kierownicy, dyrektorzy tych zakładów chętnie pomogą. Tak, oni tym pokażą. żyją, pokażą. Oni... Tylko, wie no, e, e, e, obsługujemy. robimy masę dni pola. E, e, nie tylko takich z urzędu, ale i swoich i tak dalej. Ten rolnicy przychodzą różni. Naprawdę niewielka jest ilość tych rolników, którzy chcą się dowiedzieć, którzy zadają konkretne pytania. W jego oczach widać zainteresowanie, ciekawość. Ja widzę, że przychodzą rolnicy, którzy po prostu. Ach, panie, jakoś to będzie. Po ile? Ile to kosztuje? Po ile? Da pan taniej? O to ich najbardziej interesuje. Dobrze, nawet i tak kupują w miarę tanio, bo, bo, bo potrafią sobie tę cenę wynegocjować, ale co z tego, jak on nie, nie wie, co z tym dalej robić, prawda?